Witam wszystkich serdecznie w ten Halloweenowy poranek. Dzisiejszy odcinek skierowany będzie do tych, którzy tak jak wypowiadający te słowa prowadzą smutne życie i zamiast balować gdzieś w barach przygotowują się do wieczornego maratonu horrorów. Nie będę kompletował dla Was całej listy, ale jeden film bardzo szczególnie chciałbym na dziś polecić. Oczywiście jeśli szukamy czegoś w temacie, to mamy całą serię Halloween, która w oryginale składa się z ośmiu części podzielonych na dość wyraźne bloki, plus dwa ciężkostrawne remake'i. No ale każdy, kto interesuje się choć trochę gatunkiem, widział już Halloween zapewne wielokrotnie, czytał jakieś tysiąc recenzji, także nie będę tutaj zawracał dodatkowo głowy tym tasiemcem. Jeśli ktoś poszukuje horrorów o tematyce Halloweenowej, w Polsce kilka lat temu, bodajże w drugiej serii kioskowego cyklu DVD Horrory Świata, ukazał się film Noc Halloween, ale przyznam się, że nie oglądałem... A tylko przeleciałem po pasku i wygląda to na bardzo nisko budżetowy slasher na poziomie filmów wydawanych kiedyś w kioskach przez Charizmę. Czyli tykać na własną odpowiedzialność, ale w ciemno odradzam. Choć ja pewnie kiedyś obejrzę, ale ja łykam każdy horrorowy syf. Dziś natomiast chciałbym was zachęcić do filmu Upior na noc Halloween. Jest to obraz, który przez kilka lat borykał się z problemami i ostatecznie chyba po dwóch latach ukazał się bezpośrednio na rynku DVD. I tu zacytuję wielu, którzy przede mną wypowiadali te słowa. Amerykanie to skończeni debile. Rok rocznie wydają z pieniędzy na promocję syfu, podczas gdy jeden z ciekawszych filmów grozy ze ostatnich lat przeszedł w zasadzie bez echa. Czemu? Nie mam zielonego pojęcia. Może dlatego, że jest to hołd dla produkcji w stylu opowieści skrypty, a filmowe antologie są teraz rzadkością. Może też dlatego, że film wprost ocieka klimatem z lat osiemdziesiątych. Nie ma tu komputerowej papki, a prawdziwe kapitalne efekty, jak w starych dobrych czasach. Upior noc Halloween to film lekki i kolorowy, dlatego nie należy oczekiwać mocnego czy poważnego horroru. Choć ja przyznam, że oglądając to samemu, no kilka razy miałem ciarki. Jest to prawdziwa uczta dla fanów opowieści skrypty, których ja jestem ogromnym fanem. Po pierwsze samo wykonanie, no po prostu poezja. Niby wszystko to już było i film jest jednym wielkim odgrzewanym kotletem, ale jak to świetnie jest podane. Jest to prawdziwa orgia kolorów i symboli Halloweenowych. Z ekranu wyciekają wręcz wszelkie maści dynie, makabryczne ozdoby, duchy z prześcieradeł, a całość krzyczy z ekranu całą paletą barw z naciskiem na wszelkie odcienie pomarańczy. Film utrzymany jest w konwencji komiksowej. Mamy zatem ramki z tekstem, które informują nas o chronologii wydarzeń, ale też cała czołówka to prawdziwa magia kompozycji w komiksowym stylu. W całym filmie możemy wyodrębnić prolog oraz cztery opowieści z tą różnicą, że nie następują one po sobie, jak to zwykle bywa, a przeplatają się. Bohaterowie różnych historii mijają się nawzajem, czasem opowieści zazębiają się, a niektóre wydarzenia obserwujemy z kilku punktów widzenia. Jak dla mnie jest to rozpisane w sposób perfekcyjny. Do tego w moim odczuciu każda historia ma coś do zaoferowania, przy czym największy nacisk postawiono na dwie środkowe. Do tego, jak to w antologiach bywa, tu też mamy łącznik. W postaci mm, małej istoty, ubranej jak w hiszpańskim sierocińcu z workiem na głowie, która pojawia się w każdej opowieści dbając o to, by nie zaniedbać tradycji Halloweenowych i każąc tych, którzy je zaniedbali. I to tak pokrótce tyle. Jeśli nie macie planów na wieczór, to ja polecam zapoznać się z tym filmem, ale jeszcze raz podkreślę, że jest to produkcja dla fanów horrorowych antologii. Lekkich, przyjemnych w odbiorze, makabrycznych, ale też naiwnych i głupiutkich. Stephen King, wielki miłośnik komiksowych antologii z lat 50. wypowiedział się na ich temat następująco. Opowieści tej brakuje jakiejkolwiek prawdziwej logiki, motywacji czy też formowania się charakterów. Sama historia służy jedynie do tego, by doprowadzić nas do zakończenia, do ostatnich trzech plansz komiksu. O to chodziło w opowieściach skrypty i o to też chodzi w upiornej nocy Halloween. Ale jeśli lubicie taki klimat, to ten film będzie dla was prawdziwą ucztą. Ode mnie idzie ogromny kciuk w górę. Can you take me home?